Mające ceny ropy naftowej nie służą sprzedaży domów. Przez kilka ostatnich miesięcy mogliśmy cieszyć się spadającymi cenami benzyny, ale taka sytuacja ma swoje minusy. Według agencji Associated Press rynki nieruchomości przeżywają kryzys w społecznościach, które rozkwitały dzięki produkcji oleju łupkowego. W ubiegłym roku sprzedaż domów drastycznie spadła w miastach zachodniego Teksasu takich jak Midland i Odessa, nieco mniej w El Paso i Houston, ale również w północnej Dakocie. Ponieważ ceny ropy naftowej poszybowały w dół, firmy naftowe porzuciły projekty wiertnicze i zwolniły pracowników. Mimo to ceny nieruchomości na większości rynków zależnych od ropy naftowej utrzymały się na dotychczasowym poziomie. Kreatywne podejście do kredytów hipotecznych ponieważ stopy procentowe mogą wkrótce wzrosnąć. Zarówno kredytobiorcy, jak i kredytodawcy staną przed nowymi wyzwaniami związanymi z realizacją kredytów hipotecznych. Wiceprezes do spraw sprzedaży kredytów z Finance of America Mortgage powiedział CNBC, że może to wymagać nieco wyobraźni. CNBC donosi, iż niektórzy kredytobiorcy mogą być teraz bardziej skłonni wybierać kredyty ze zmienną stopą oprocentowania. Test na radon. Czy znasz poziom radonu w Twoim domu? Ten prosty test powie Ci, ile radonu może znajdować się w Twoim domu, a rozwiązanie tego problemu może pomóc zapobiec rakowi płuc. Najlepszym okresem na wykonanie testu jest właśnie sezon grzewczy, ale można go przeprowadzić kiedykolwiek w ciągu roku. Environmental Protection Agency ogłosiła styczeń narodowym miesiącem walki z radonem. Baby boomersi lubią społeczności dla osób dorosłych. Dobrze jest mieć ponad 55 lat. Według Chicago Tribune sprzedaży domów w aktywnych społecznościach dla osób dorosłych wyprzedzają sprzedaże innego typu zabudów. Powołując się na badanie krajowe przeprowadzone przez John Burns Real Estate Consulting z Kalifornii, Chicago Tribune informuje, że aktywni dorośli są cierpliwymi kupującymi, na których rynek hipoteczny ma mniejszy wpływ niż na innych nabywców. Baby boomersi osiągający wiek emerytalny poszukują domów w społeczności oferującej szereg zajęć i udogodnień, czyli to, co mogą znaleźć w społeczności dla osób, które ukończyły 55 lat. Rynkowy powrót przystępnych cenowo domów. Co się stało z tanimi domami startowymi? Według agencji Bloomberg niektóre krajowe firmy budowlane, które przestały budować dla początkujących nabywców po załamaniu się rynku realnościowego, znów testują nowe tańsze domy na niektórych rynkach. Bloomberg News twierdzi, że budowniczy po prostu podążają za popytem. Dodał również, że D.R. Horton, największa firma budowlana w kraju, czerpie obecnie 14% swoich przychodów ze sprzedaży ekspresowych tanich domów dla kupujących po raz pierwszy.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 www.posiadłość.com Kijowego magazynu osiadłość. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia Star Realtors to realnościowa maszyna.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 847 647 4 i 3 a w internecie posiadłość.com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 tego pana, ja nie chcę zmieniać szkoły.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 Według Narodowego Związku Realnościowców średnia wieku nabywców po raz pierwszy kupujących dom wynosiła w zeszłym roku 31 lat. Osoby w grupie wiekowej 55 do 74 stanowiły zaledwie 7% początkujących nabywców. Jednak The New York Times donosi o rosnącej liczbie kupujących dokonujących pierwszego zakupu domu w późniejszym okresie życia. Zdaniem The Times niektórzy mają dość zmakania się z właścicielami, u których wynajmują. Jeszcze inni odziedziczyli pieniądze i chcą je inwestować, a niektórzy uważają, że ich mieszkania z kontrolowanym czynszem to rodzaj złotych kajdanek. Są też tacy, którzy dochodzą do punktu, w którym, cytuję, chcą stać się właścicielami domu, a nie tylko miejsca na cmentarzu, zanim odejdą z tego świata. Koniec cytatu. Luka prawna w przepisach dotyczących inspekcji czujników tlenku węgla. Wiele Stanów wymaga zainstalowania czujników tlenku węgla, zanim dom zostaje sprzedany. Ale stacja telewizyjna Providence znalazła poważną lukę w prawie Stanów Rhode Island i Massachusetts. Zespół śledczy stacji telewizyjnej WJAR stwierdził, że nawet jeśli lokalna straż pożarna podpisze świadectwo kontroli podczas zamknięcia transakcji, termin przydatności do użycia detektorów tlenku węgla mógł w rzeczywistości wygasnąć, mogło dojść do zaprzestania ich produkcji lub nawet do wycofania ich ze sprzedaży. Większość dat ważności czujników tlenku węgla wygasa po 5 lub 7 latach użytkowania. Stacja telewizyjna cytuje inspektora Straży Pożarnej z Massachusetts, który sugeruje, aby właściciele domów sami regularnie sprawdzali swoje czujniki. To dobra rada dla bezpieczeństwa Twojego i Twojej rodziny. Czekanie może być najlepszym rozwiązaniem dla niektórych początkujących nabywców. Mówią, że cierpliwość jest cnotą. Zdaniem jednego z kredytodawców dla niektórych kupujących dom po raz pierwszy, wstrzymanie się z zakupem odrobinę dłużej jest mądrym posunięciem, ponieważ nie chodzi tu tylko o zakup domu. Trzeba sobie jeszcze także móc pozwolić na jego utrzymanie. Dyrektor regionalny First Niagara Bank wypowiedział się w tej sprawie na kanale telewizji z Filadelfii.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 Wskażemy Ci bezpieczną drogę do clousingu. Zadzwoń teraz. 847 W internecie posiadłość.com Bezpieczna droga do clousingu. Tom Dudziński. 847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 Zero. Szukasz, szukasz i szukasz. Nie szukaj! Wszystko masz pod jednym adresem www.posiadłość.com Radio 1030 AM nabiera nowej mocy. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 1300 AM Wiadomości z rynku nieruchomości Dlaczego warto kupić? Powodów jest dużo. Ile powodów Ty potrzebujesz, aby kupić dom w 2016 roku? Zdaniem Realtor.com w tym roku nabywców domów może czekać tak zwana burza doskonała, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. A oto one. Powód numer jeden. Stopy procentowe są nadal na rekordowo niskim poziomie. Powód numer dwa. Czynsze niebotycznie wzrosły. Powód numer trzy. Ceny domów się stabilizują. Powód numer cztery. Wkłady własne nie muszą już rozbijać Twojego banku. Powód numer 5. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego to również transakcja. I powód numer 6. Skorzystasz na ulgach podatkowych. Sejfy w nowych domach to atrakcyjne połączenie. Według magazynu Builder, domowe sejfy stają się wielkim narzędziem sprzedaży. Zdaniem czasopisma, liczba firm budowlanych oferująca obecnie sejfy w domach oraz zakup i instalację produktów związanych z ochroną to rozwiązanie korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron, ponieważ zapewnia nabywcy realną wartość i pomaga wyróżnić firmę na tle pozostałych. Większa potrzeba pełnego ujawnienia informacji. Nabywcy, zarówno ci początkujący, jak i ci doświadczeni, coraz częściej wymagają więcej szczegółów na temat domu przed dokonaniem zakupu, mówi wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny Realty Track. Powiedział on, że kupujący zagłębiają się we wszystko, począwszy od historii pożarów po bliskość laboratorium do produkcji leków. Sprawdzają wszystko, co mogłoby mieć wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo. For. Realty track. Analizuje obecnie nowe raporty ujawniające informacje o nieruchomości, które przekazują potencjalnym nabywcom więcej szczegółów niż kiedykolwiek wcześniej i które obejmują czynniki wykraczające daleko poza tradycyjne pytania dotyczące dobrych szkół i czystego środowiska. Ich zdaniem nabywcom zawsze zależy na zakupie odpowiedniego domu w odpowiedniej okolicy za jak najlepszą cenę, a wielu z nich nie jest dziś pewnych, czy mają dostęp do wszystkich informacji których potrzebują, aby podjąć decyzję o zakupie. Czy teraz jest dobry moment na sprzedaż? Jak wynika z badania postaw konsumenckich przeprowadzonego przez Fannie Mae, Amerykanie są podzieleni w tej kwestii. 48% konsumentów uważa, że to dobry czas na sprzedaż domu, ale to 3% spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Zdaniem The Mortgage Report cytuję Kiedy sprzedający przestają myśleć, że to dobry czas na sprzedaż, to zwykle dlatego, że wierzą, iż sytuacja na rynku nieruchomości niebawem polepszy się lub pogorszy. Koniec cytatu. Tak czy inaczej, jak twierdzi The Mortgage Report, dobrze jest być nabywcą. Dlaczego początkujący nabywcy nie są pewni, czy kupować? Udział kupujących dom po raz pierwszy kontynuuje tendencję spadkową od czasu recesji i osiągnął obecnie poziom około 30% wszystkich nabywców. Według Market Watch nowi nabywcy wahają się z decyzją o zakupie z wielu powodów. Rosnące ceny domów oraz wysoki poziom zadłużenia są tu kluczowymi czynnikami. Spore znaczenie ma tu też zmiana kulturowa. Młodsi Amerykanie później zawierają związki małżeńskie i łączą dochody. Wymiana zamków w nowym domu Jak tu nie kochać tego momentu, gdy wszystkie formalności są zakończone, a sprzedający wręcza Ci klucze do nowego domu? Jak donosi Richmond Times, wymiana zamków lub przynajmniej wymiana wkładek w zamkach, cytuję, powinny być na szczycie Twojej listy rzeczy do zrobienia przed przeprowadzką do nowego domu. Koniec cytatu. Poprzedni właściciele zapewne dorobili kopię kluczy dla sąsiadów, dzieci i kontraktorów. Zdaniem Richmond Times wymiana zamków to wydatek rzędu 200 do 300 dolarów.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 nie sprzedawaj sam. A teraz porozmawiajmy o czymś bardzo ważnym, o czymś, czego profesjonaliści nigdy by nie zrobili, a mianowicie o samodzielnej sprzedaży domu. Faktem jest, że niektórzy ludzie próbują sprzedać swój własny dom. Takie sprzedaże nazywa się w branży FISBO, czyli na sprzedaż przez właściciela. Co nimi kieruje? Chęć zaoszczędzenia pieniędzy. Te osoby nie chcą płacić prowizji agentowi nieruchomości. Tak więc, aby zaoszczędzić, wpadają na pomysł, że sami sprzedadzą swój dom. I jak już powiedzieliśmy, dla wielu sprzedających właśnie tu zaczynają się kłopoty. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Po pierwsze, jeśli chcesz sprzedać swój dom samodzielnie, musisz wiedzieć, jak go wycenić. Dowiedz się, ile jest warta, byś wiedział, ile za niego zażądać. Właściwa wycena Twojego domu ma więc krytyczne znaczenie. Jeśli będzie zbyt wysoka, odstraszy potencjalnych nabywców. Jeśli będzie zbyt niska, właśnie straciłeś dużo pieniędzy. A więc jak można się tego dowiedzieć? To trudne, ponieważ jeśli szukasz w internecie, wszystko co zazwyczaj można tam znaleźć, to ceny na sprzedaż. Z reguły nie ma tam cen, za jakie nieruchomości rzeczywiście zostały sprzedane. Dalej jest kwestia marketingu. Jakie masz doświadczenie w tej dziedzinie? Prawdę mówiąc, nie jest to tanie. Reklama w prasie i w internecie, reklama bezpośrednia, ulotki, wirtualne wycieczki, profesjonalny fotograf, reklama w radiu, wszystko to kosztuje tysiące dolarów. A tak przy okazji, czy wiesz jak przeprowadzić kampanię marketingową w internecie? Mamy nadzieję, że tak, ponieważ właśnie tam większość kupujących rozpoczyna obecnie swoje poszukiwania. No dobrze, zapomnijmy o tym na chwilę i powiedzmy, że otrzymujesz ofertę od kupującego zwykle około 12 do 15 stron i dostrzegasz w niej klauzulę o inspekcji domu. Pamiętaj, że musisz również wziąć wolne z pracy, aby być na tej inspekcji. Musisz uwzględnić to w swoich planach, a kiedy przyjdzie rzeczoznawca bankowy również musisz tam być. Zanim zakończysz negocjacje sprzedaży upewnij się, że ujawniłeś na piśmie wszystkie niezbędne informacje o swoim domu, wymagane na mocy przepisów prawa. Obecność ołowiu w farbie, nielegalne dobudówki, służebne gruntów zarejestrowana w księgach wieczystych i tym podobne. O tym wszystkim wiesz, prawda? Mamy taką nadzieję. A teraz przejdźmy do rozliczeń. Kto będzie Cię reprezentował, chronił Twoje interesy i pieniądze podczas zamknięcia transakcji? Kto dopilnuje kilkudziesięciu innych tak zwanych drobnostek, do których będziesz zobowiązany przez prawo? Powiedzmy, że rzeczywiście zrobisz to wszystko sam. Zaoszczędziłeś pieniądze, prawda? Cóż, w większości przypadków jest to zła odpowiedź. Według Narodowego Związku Realnościowców w 2015 roku typowy dom sprzedany bez udziału pośrednika uzyskał cenę 210 tysięcy dolarów w porównaniu do nieruchomości sprzedanej przez agenta nieruchomości za ponad 250 tysięcy dolarów. Brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe? Zapytaj o to dyrektora operacyjnego strony internetowej forsalebyowner.com, który to próbował sprzedać swoje własne mieszkanie. Jego kondominium było na rynku przez 6 miesięcy. W tym czasie nie otrzymał żadnych ofert sprzedaży, więc co zrobił? Zatrudnił agenta, który ostatecznie sprzedał jego mieszkanie za 15 tysięcy dolarów powyżej oryginalnej ceny wywoławczej. Więc tak to wygląda. Decyzja należy do Ciebie, ale wszystkie dowody wskazują, że zaoszczędzisz czas i zarobisz więcej pieniędzy, jeśli skorzystasz z usług agenta nieruchomości przy sprzedaży domu. Pośrednik będzie wiedział, jak wycenić dom, jak przeprowadzić kampanię marketingową i gdzie ją umieścić w internecie, aby zobaczyły ją miliony ludzi. Zajmie się jego pokazywaniem potencjalnym nabywcom, więc nie będziesz musiał brać wolnego w pracy. Będzie wiedział, jak finansowo zakwalifikować nabywców i jak negocjować umowę w Twoim imieniu. Będzie znał się na umowach, warunkach dodatkowych i procesie kontroli. A przy stole negocjacyjnym będzie uważał i pilnował każdego centa, aby upewnić się, że otrzymasz wszystko to, co Ci się należy. Badania pokazują, że sprzedając dom z agentem po prostu zarobisz więcej pieniędzy. Jeśli nie wierzysz, zapytaj kogoś, kto próbował sprzedać swój własny dom bez udziału doświadczonego agenta sprzedaży nieruchomości. Możesz też skorzystać z naszego doświadczenia, wykręcając 847-647-4000. Może się okazać, że to najlepszy numer, jaki wykręciłeś w tym roku. 847 647 4000 lub odwiedź nas w internecie pod adresem posiadłość.com.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 Posiadłość.com Posiadłość.com 847 647 4000 AM 1030 WNVR Vernon Hills, Chicago. And AM 1300 WRDZ Lagrange, Chicago. Polskie Radio, Chicago.